A rozpoczynając, chciałbym, abyśmy przeczytali dwa wiersze, trzy wiersze z pierwszego listu Apostoła Pawła do Koryntian z szóstego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. I przeczytamy za chwilkę dobrą nowinę z tego rozdziału. Ale jak wiecie, dobra nowina jest połączona ze złoną I dlatego też jest dobra. Dlatego bardziej doceniamy jej dobroć. Jeżeli głosimy je ludziom miłość Boga, to daleko bardziej doceniamy tą miłość w kontraście z gniewem Boga i sprawiedliwością Boga i surowością Boga. Niebo jest daleko piękniejsze w kontraście z pieką, którego i tak samo dobra wina zawsze jest połączona ze złą. Musimy dowiedzieć się czegoś złego, abyśmy chcieli wydostać się z tego zła, chcieli się być wolnymi od tego, co złe. I wtedy bardziej pragniemy, szukamy tego, co dobre. I kiedy dostaniemy to co dobre, będąc tym, co złe, doceniamy wspaniałość tego. A więc czytamy z pierwszego listu do Koryntian szósty rozdział i zaczniemy od wiersza dziewiątego, czyli najpierw zła nowina. Albowiem, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołóżnicy. Ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, czyli homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. To jest zła wina. Ludzie, którzy tak żyją, którzy tak się prowadzą którzy tkwią w takich grzechach i wielu innych, im podobnych, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Słowo Boże mówi, ciąży na nich gniew Boży. Czeka ich pomsta Boża. Czeka ich wieczna śmierć, wieczne zatracenie, cierpienie niewymowne. Miejsce, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I dalej apostoł Paweł w wierszu 11 mówi, a takimi niektórzy z was byli. W koręcie byli tam ludzie w kościele, którzy kiedyś takie życie prowadzili. I dzisiaj w Wejherowie są tacy, którzy też takie życie prowadzili, tak? Ja się tu widzę w kilku z tych opisów. nie będę wam mówił których, ale w kilku z tych słów się nie widzę, niestety. Jak też taki były. I znając niektórych z Was, wiem, że też takimi byliście. Może nie wszyscy, i w korencie też nie wszyscy byli tacy, ale niektórzy takie rzeczy robili, takich rzeczy się dopuścili. I świat dla takich ludzi ma jedynie więzienie. Kiedyś karano śmiercią, które jest tych przestępstw. Ale Bóg na takich ludzi coś przygotował wspaniałym. Bóg posłał swojego syna na ten świat, pana Jezusa Chrystusa, aby takich ludzi zaprosić do swojego królestwa. Aby takim ludziom darować życie i to życie w Aby takim ludziom okazać swoje miłosierdzie i obdarzyć ich własność. Ja, Paweł kontynuuję. Takimi byliście, tak? Niektórzy z Was takimi byli, aleście obmyci uświęceniu i usprawiedliwieniu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. O, chcemy otworzyć nasze serce i dziękować Bogu. Dziękować Mu za tę ogromną łaskę, jaką nam objawił, jaką nam okazał, że nas z tego badma, grzechu, nieprawości, zła wyrwał i obdarzył nas nowym życiem. Panu Jezusie Chrystusie nową nas nadzieję, wypełnił nas tym Duchem Świętym, Żyje w nas i prowadzi nas i przygotował dla nas wspaniałe rzeczy. Ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem Jezus i chcę, abyśmy byli przekaźnikami tego błogosławieństwa dla tych wszystkich Bogów, którzy dzisiaj jeszcze są w gronie tych przeteczników, bałbochwalców, cudowożników, rozpisników i innych. Uzbawi nas. Abyśmy w miłości Chrystusa, która nam została objawiona, poszli do nich i dziękni się z nim, aby to grono zbawionych, przemienionych, uświęconych, wypełnionych Duchem Bożym. I w tym mieście i w okolicach było jak największe. I takie Boże jest pragnienie, aż Panie z Powstańmy, bracia, siostry. Nie podziękujmy Mu z serca. Podziękujmy za to zbawienie, które nam zgodowało, że stało się naszym udziałem. Uwielbiajmy Go, śpiewajmy Mu wieśni chwały i oczekujmy na Jego słowo. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za to wielkie zbawienie, które stało się naszym udziałem. Żeś nas z tego świata, wyrwałeś nas, Panie, z mocy ciemności, z tego grzechu, w którym tkwiliśmy, z tej nieprawości, którą byliśmy cali skażeni i brudni. Oddarowałeś nas nowym życiem, Dziękujemy Ci, żeś uświęcił nas, żeś nasze grzechy wrzucił od siebie w niepamięć, i już wiemy, że nie wspomnisz się więcej, że nie musimy stawać przed Tobą ze wstydem, ale ufamy, że staniemy z Tobą przed Tobą z radością w Twojej sprawiedliwości, w czystej szacie, którą nam darowałeś. Prosimy. Daj nam serca, Panie, pełne wdzięczności, pełne uwielbienia, Alleluja, pełne chwały. Niechaj dzisiaj to miejsce będzie pełne dziękczynienia, tak, za tą wielką łaskę, jaką nam okazałeś. Radości, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Niechaj Twój Święty Duch przemawia do naszych serc, objawia nam piękno Jezusa i uzdania nas do tego, abyśmy byli wiernymi Twymi świadkami, wiernymi Twymi sługami, pełniąc Twą wolę. Szcząc Ciebie, Panie, tym nowym życiem, które nam darowałeś, bądź wywyższony, bądź uwielbiony, Panie. Przemawiaj do nas, objawiaj się, prosimy.